Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Spór o nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent przyjął ślubowanie, ale tylko od dwojga. Trwa historyczna misja kosmiczna Artemis II. Ma umożliwić ponowne lądowanie człowieka na Księżycu. To wielki czwartek dla wiernych kościoła to także początek obchodów Triduum Paschalnego. To nie jest czas mycia okien ani sprzątania. Nie milknie spór w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z sześciorga nowo wybranych członków tylko dwoje może rozpocząć pracę, bo tylko od nich prezydent przyjął przysięgę. To Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Dlaczego pozostali nie zostali zaprzysiężeni? Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnił, że w czasie kadencji Karola Nawrockiego powstały tylko dwa wakaty w Trybunale. Z taką argumentacją nie zgadza się Przemysław Rosati, szef Naczelnej Rady Adwokackiej. Poranny gość jedynki mówi, że to próba poszerzenia kompetencji prezydenta. No To jest logika, która się tak naprawdę nie składa w taką spójną całość. Argumentacja przedstawiona przez pana ministra Boguckiego. Cztery osoby zostały wybrane na miejsca, które zostały zwolnione w trakcie kadencji pana prezydenta Dudy. No to idąc tą logiką mamy dwa wyjścia. Albo konieczność cofnięcia czasu, tak żeby w kadencji pana prezydenta Dudy doszło do obsadzenia tych miejsc, albo przyjęcie, że mamy do czynienia z trwałym nieobsadzeniem tych czterech miejsc. Czworo sędziów, od których prezydent nie przyjął ślubowania, deklaruje gotowość złożenia przysięgi w innej, uroczystej formie. Podobnie mówi minister sprawiedliwości. Znajdziemy formułę przysięgi bez udziału prezydenta, podkreśla Waldemar Żurek. Nie padły słowa o wyjściu Stanów Zjednoczonych z NATO, ale to co usłyszeli sojusznicy od Donalda Trumpa też nie brzmi optymistycznie. Amerykański przywódca wezwał zachodnie kraje, by same zajęły się odblokowaniem i przejęciem cieśniny Ormus. W telewizyjnym wystąpieniu oświadczył, że Stany Zjednoczone nie potrzebują surowców z Bliskiego Wschodu. Orędzia Trumpa wysłuchał Marek Wałkuski.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 Jest akt oskarżenia w sprawie podpaleń sklepów w Europie, w tym Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie z maja 2024 roku. Jak ujawnia TVP Info, akt dotyczy pięciu podejrzanych, którzy zdaniem śledczych działali na zlecenie rosyjskich służb. Trzy z nich odpowiedzą za akty sabotażu. Śledczy ustalili, że jeden z zatrzymanych, 19-letni obywatel Ukrainy, nagrał pożar przy Marywilskiej, a potem przesłał film do poszukiwanego listem gończym rosyjskiego szefa szajki sabotażystów. Za sabotaż grozi od 10 lat więzienia do dożycia. Uzbrojony napastnik, który strzelał wczoraj rano w jednej z łódzkich fabryk, ma dziś usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. 42-latek to były pracownik zakładu. Rano w do budynku oddał kilka strzałów i zabarykadował się. W ręce policji trafił po kilku godzinach negocjacji. Nikomu nic się nie stało, ale trzeba było ewakuować 400 pracowników. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak. Z tego całokształtu faktów ustalonych wynika, że usiłował on postrzelić mężczyznę. Zobaczymy jeszcze, jak sam podejrzany odniesie się do całej sytuacji. Napastnik nie był wcześniej karany, nie miał też pozwolenia na broń. To są aktualności jedynki. Dopisała pogoda i warunki, start nastąpił zgodnie z planem. Trwa historyczna, księżycowa misja, która w przyszłości ma umożliwić ponowne lądowanie człowieka na Srebrnym Globie. Na pokładzie statku Orion jest czworo astronautów, zbliżą się do Księżyca i przeprowadzą jego obserwacje. W przestrzeni kosmicznej spędzą 10 dni. Nie postawią nogi na Księżycu, przypomina popularyzator astronomii Jerzy Rafalski, ale jak dodaje, to i tak historyczny moment. Po ponad 50 latach wysyłamy ludzi w okolice Księżyca. Nie można byłoby powiedzieć, no przecież astronauci latają cały czas, prawda? Tak, ale oni latają na orbitę okołoziemską. Sławosz był na wysokości 400 kilometrów nad Ziemią. A my musimy wrócić na Księżyc, a to jest odległość 400, ale tysięcy kilometrów. To jest zupełnie, zupełnie inny lot. NASA planowała powrót na Księżyc w połowie przyszłego roku, ale już wiadomo, że misja Artemis 3 będzie polegała tylko na testach. Lądowanie na Srebrnym Globie ma nastąpić w ramach misji Artemis IV w 2028 roku. To dla wiernych i kościoła najważniejszy okres w roku. Rozpoczynają się obchody Triduum Paschalnego. Przez najbliższe dni wierni będą rozważać tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania pańskiego. To jest czas, kiedy z naszymi bliskimi robimy sobie tak naprawdę taką ostatnią wieczerzę, żeby porozmawiać z dziećmi o tym, co jest najważniejsze w tych świętach. To nie jest czas mycia okien ani sprzątania. To jest ważny czas, bo przygotowuje nas i wycisza do zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Czwartek na zakończenie liturgii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy zwanej Ciemnicą. Symbolizuje to uwięzienie Chrystusa przed śmiercią. Od tej chwili aż do wieczora w Wielką Sobotę w kościołach milkną dzwony i organy, a odzywają się drewniane kołatki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Rafał Obama, zapraszam na wiadomości sportowe. Świadkarze projektu Warszawa zapewnili sobie wczoraj udział w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale stołeczna drużyna co prawda przegrała z Bogdanką Lublin 2-3. do 3. Ale był to rewanż, a w pierwszym spotkaniu Warszawianie triumfowali 3 do 1. Dzięki lepszemu bilansowi setów awansowali do turnieju, który odbędzie się w połowie maja w Turynie. Oprócz Bogdanki odpadła Resowia, a dziś szansa na dołączenie do projektu będzie miała Warta Zawierdzie, która w starciu z Lubę Świtanowa broni zwycięstwa sprzed tygodnia. Dobiega końca sezon hokejowy. GKS Katowice przegrał z GKS-em 2 do 4 w pierwszym spotkaniu finału Ekstraligi. Tyszanin Mateusz Bryk liczy na podtrzymanie formy.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 To, co cały czas prezentujemy, to myślę, że możemy być dobrej myśli. Siedem spotkań na tym etapie rozgrywek z taką intensywnością, jakie one są, to jest yy, duży wysiłek. Przypomnę, że w hokejowym finale rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw. Powoli opadają emocje po zakończonych eliminacjach piłkarskiego mundialu. FIFA opublikowała najnowszy ranking. Reprezentacja Polski zajmuje 35 miejsce i w porównaniu do poprzedniego zestawienia spadła o jedną pozycję. Prowadzi Francja przed Hiszpanią i Argentyną.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 Dużo chmur i przelotny deszcz lub mrzawka na południu i na południowym wschodzie. W górach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Poza tym wszędzie dużo pogodnego nieba i słońca. Na termometrach na ogół od 10 do 14 stopni. Ciśnienie ma spadać, a w południe wyniesie 1001 hektopaskali.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 Diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zabiera naturalne składniki i nieuzależnia. uzależnia Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg strzelanicy wspomagał odprężenie. Wyciąg striszek. nie wspierał utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki Barbara, Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w media ekspert Takie wielkie? No. Przeceny na święta w media ekspert Na przykład super szybki laptop gamingowy Acer V16 AI. Grafika RTX 4050. 1 Tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 199 zł. Teraz za jedyne 4199 Z zgodem rabatowym w o 300 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert. Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Program pierwszy. Sygnały dnia jest 11 po 8. Radio. Program pierwszy jest 14 po 8. Sygnały dnia. czwartkowe sygnały bo to czwartek 2 dzień kwietnia 92 dzień roku do końca roku 273 dni słońce wzeszło 9 minut po godzinie 6 zajdzie 11 po 19 dzień potrwa 13 godzin i 2 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 45 minut a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin i minut 20 Imieniny obchodzą Aaron, Franciszek, Irmina, Laurencja, Leopold, Leopolda, Maria, Miłobąt, Teodozja, Urban i Wiktor. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy. Jest 15 po 8. Agata Konzińska i nasz kolejny gość. Rozmowa dnia. <śmiech> A naszym gościem jest Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, był marszałek Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie senatorze, pan się spodziewa, że jak szybko pan prezydent przeanalizuje życiorysy pozostałej czwórki sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego i być może zdecyduje, że ich odbierze od nich ślubowanie albo nie. No, pani chce, żebym ja tutaj zamienił się w proroka, który zgaduje, co prezydent ma zamiar zrobić. To jest bardzo trudne, ponieważ prezydent dość nagminnie łamie konstytucję, ro robi to, przepraszam użyję mocnego słowa, ale trudno inaczej, bezczelnie, e, uzasadnia to przy pomocy pana ministra Boguckiego e, fałszywie. I w związku z tym powstaje sytuacja, w której odpowiedź na pani pytanie nie jest właściwie możliwa. To znaczy sytuacja, w której wybrany w demokratycznej procedurze prezydent ma za nic konstytucję. No co można mu zrobić? No przecież nie można go aresztować, prawda? W tej sprawie ta dwójka, którą, y, który, od której odebrał ślubowanie, została wybrana dokładnie w takim samym trybie, jak pozostała czwórka. I w związku z tym y, nie ma najmniejszych powodów, żeby z tym zwlekać. Ja teraz spróbuję, y, y, że tak powiem, zagrać y, dwie role, to znaczy rolę pana ministra Boguckiego i jego argumentów y, oraz rolę przeciwną, bo pan minister Bogucki wczoraj wyg wygłosił długie przemówienie, które było pełne fałszywych tez wyciągał pewne tezy z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku. Na, tych, na, tej, na tym wyroku oparł całą swoją argumentację. No problem w tym, że z tego wyroku wyjmował tylko to, co mu wygodne. No. Więc tak, pierwsza jego teza była taka, że yy, procedura wyboru tych sędziów była nieprawidłowa, to znaczy oni powinni być szybciej wybrani, wcześniej wybrani, a nie zostali wybrani i w związku z tym tutaj naruszono jak, jak jego zdaniem konstytucję. A pe... Tak, dlatego prezydent wybrał tylko tych? Na... Bo dwa wakaty się tak, zwolniły za, za jego kadencji. kadencji tak. Za jego kadencji. Ale dlaczego akurat tę dwójkę? Nie no, to, to już no, że jest się Otóż ten argument jest absolutnie fałszywy. Ja przytoczę zdanie z wyroku Trybunału z 3 grudnia, gdzie y, Trybunał orzekł. Prezydent jest obowiązany przyjąć ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm. Nie ma w tym zakresie możliwości dokonywania samodzielnej oceny, ani podstaw prawnych dokonanego wyboru, ani prawidłowości procedury, która została w danym wypadku zastosowana przez Sejm. Nie ma również kompetencji w zakresie oceny legalności działań podejmowanych przez Sejm na podstawie prawa. Czyli... Ten argument w ogóle odpada, że, że nie wybrali wcześniej, y, że nie ta procedura i tak dalej. Nie ma takich uprawnień. Drugi argument y, y, pana ministra Boguckiego był taki i tu cytował y, ten, ten wyrok, wyrok. Mianowicie, że y, no tak, no, niby jest obowiązany przyjąć ślubowanie, tak, tak, ale i tu zacytował, że w pewnych, że Trybuna Konstytucyjny dostrzega to, to jest cytat, że w pewnych wyjątkowych okolicznościach mogą zaistnieć takie sytuacje, które w sposób obiektywny będą nakazywały prezydentowi chronić wyższą wartość, jaką stanowi nadrzędność Konstytucji, niż niezwłoczne wypełnienie obowiązku przyjęcia ślubowania. Zacytował to i powiedział, proszę bardzo... Mamy furtkę. E, nie, No oczywiście. Przecież tak. słuchajcie, to jest Trybunał, który, no jak to on powiedział, tam wyście uznawali, no ale no, proszę bardzo, jest napisane. No tak, tylko nie doczytał, co, powie co dalej powiedział Trybunał w tej sprawie, a powiedział, że. Yy, że może być wydłużony czas na odebranie ślubowania, ale tylko o tyle, o, o ile jest to racjonalnie konieczne do wyjaśnienia wątpliwości. A teraz jakich wątpliwości? Sytuacja uzasadniająca wydłużenie czasu na odebranie ślubowania musiałaby się jednak wiązać z oczywistą i niebudzącą wątpliwości okolicznością wskazującą na dwukropek, że Sejm nie podjął uchwały, o wyborze, tylko po prostu przedstawił mu jakiegoś kandydata. Ale podjął. To tak. odpada. Ale podjął. Po drugie, że dana osoba nie ma zdolności prawnej do objęcia mandatu sędziego. Nie stwierdzono. Czyli nie ma kwalifikacji do tego. Nie stwierdzono. Oraz... Bądź też ujawniły się już po dokonanym wyborze trwałe i nieusuwalne przeszkody związane z nieznaną uprzednio sytuacją personalną sędziego. Nic o tym Nic nie wiemy. Nie wiemy, czyli o, okazałoby się na przykład, że popełniał przestępstwo ukryte i tak dalej. No to wtedy to jest zrozumiałe. Czyli mamy, Trybunał określił te trzy przypadki. On po powiedział, w jakich wypadkach może się wstrzymać, wyjaśniać i tak dalej. Nie zachodzą te przypadki. Minister Bogucki po prostu no, fałszował, po prostu bezczelnie fałszował ten wyrok. I Tylko związku... po co? Po co, panie marszałku? Po co to? Po co? Ano po to, żeby uchronić cały czas ten trybunał. No nazwę go po prostu pisowski trybunał dlatego że tam przecież skierowano po części ludzi, którzy byli bezpośrednio związani z Prawem i Sprawiedliwością, z ław sejmowych przenieśli się do Trybunału, a pan Święczkowski przeniósł się z funkcji prokuratora generalnego, bliskiego współpracownika pana Ziobry. Więc chroni ten Trybunał, przypuszczalnie teraz wykombinował sobie, że jak dwóch, dwoje, zaakceptuje i oni powiększą liczbę tych członków Trybunału, to Trybunał w składzie 11 osób będzie mógł wydawać różnego rodzaju wy wyroki wynikające z wniosków Prezydenta. Bo wnios jeżeli Prezydent składa wniosek, to musi być tak zwany pełny, pełny skład, skład. A tak. pełny skład to jest minimum 11. No i teraz trzeba czekać na te wnioski, które pan prezydent złoży. I pan się złoży. spodziewa, że prezydent złoży, tak? Na przykład tak, jakiś spodziewam się, że na przykład złoży taki wniosek, że w y, polityce zagranicznej pan prezydent może robić, co chce y, i wcale nie musi y, realizować polityki rządu. Y, albo na przykład, że może sobie y, wybierać y, do awansu tych albo tamtych y, Y -y, albo, że może nie powoływać sędziów i no, krótko mówiąc będzie próbował przy pomocy tego Trybunału. Albo, że musi tylko ślubować przed nim, a nie wobec. Y -y, wobec, tak. Tego tego. Więc, y -y, będzie próbował przy pomocy tego Trybunału y rozepchnąć się, dodać sobie kompetencji, których nie ma w Konstytucji. A ten Trybunał już wielokrotnie pokazał, że to potrafi. To znaczy... Ale ta jedenastka będzie też wadliwa, tak? bo są wciąż ci sędziowie oczywiście, dublerzy, którzy tam zasiadają. Oczywiście, że wadliwa, bo są tam dublerzy. Bo teraz uwaga, ten sam Trybunał z 2015, z 2015 roku, na który tak ochoczo powołuje się pan minister Bogucki, Powiedział również, że wątpliwości konstytucyjnych nie budzi natomiast podstawa prawna wyboru trzech sędziów Trybunału na miejsce sędziów, których kadencja upłynęła 6 listopada 2015. To jest z tych trzech sędziów, których yy, od, od których nie chciał ślubowania przyjąć Duda i na miejsce których Zostali tamtejszy nowi, tak. Sejm, yy, w którym PiS większość, wybrano innych, czyli zajęli miejsca im nienależne. To są zajęte. To są tak zwani dublerzy. I te miejsca są w dalszym ciągu okupowane przez osoby, które nie powinny tej funkcji pełnić, czyli można powiedzieć, że Trybunał został w 2015 roku zainfekowany, zatruty i w gruncie rzeczy... Również teraz te wyroki tego Trybunału, w którego składzie są ci dublerzy, nie mogą być traktowane jako istniejące, jako ważne i jako wyroki do wykonania. Więc to tak czy owak chaos będzie. To nic nie pomoże. Była próba i to jest ostatni argument Boguckiego. On mówił, że a dlaczego większość nie, wy, nie, nie wybierała, tak. ty, ty, bo, bo chciała zniszczyć Trybunał i tak dalej. nie. Pan Boguski nie pamięta tego może, że ten, ten Sejm uchwalił ustawę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, która porządkowała wszystko i gdyby ona została przyjęta, to wtedy następowałyby wybory tę ustawę jeszcze pan prezydent Duda ostatnim rzutem na taśmę wysłał do tego trybunału, żeby ten trybunał się wypowiedział. W związku z czym przedłużył ten czas niepewności. No i dopiero kiedy widać było, że nic z tego nie będzie, że nowej ustawy nie będzie, ten Sejm przystąpił do wyboru. No. I gościem jest Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, był marszałek Sejmu. Proszę z nami zostać na naszym radiowym YouTube. Będzie. 25 po 8. Program pierwszy Polskiego Radia. I polecamy kolejne rozmowy dnia. W samo południe naszym gościem będzie Robert Pszczel, były dyplomata, w tej chwili ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Natomiast w ekspresie jedynki profesor Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy. 25 po 8. Już niebawem jeszcze w tej godzinie folder ulubiona zapowiedź tego i Kaczyńska. Yeah. See radioprogram pierwszy i sygnały dnia 29 minut po godzinie 8 Po godzinie 6 Justyna Gorądko była u nas w studiu z informacjami dla tych, którzy ewentualnie chcą kupić działkę na wsi i marzą o ciszy. Pan redaktor ma takie plany może? O, Olbrzymie oczywiście. A mapa? No to proszę mieć świadomość tego, że nowe przepisy m, mówią tak, że jeśli redaktor Balasz będzie chciał kupić, to musi pan podpisać specjalne oświadczenie. Aha. W praktyce oznacza to zgodę na hałas maszyn, na zapach z gospodarstw nie zawsze miłe, a nawet na nocne prace rolnicze. To wszystko ma chronić rolników przed skargami nowych sąsiadów. Ważne, no. żeby rolnikom nie, nie przeszkadzały moje zapachy. No i myślę, że pan akurat tak... A nie, to, nie, a to akurat może nie będę wnikał. Natomiast, yy, redaktor, żeby była jasność. Mhm. Ja tego tematu nie wywołałem. Ona sama wywołała, pojawił się wątek rodzinny, e, pojawił się wątek majątku rodzinnego na Podlasiu, że ten majątek będzie dzielony, ponieważ mhm. nie jest sama, nie jest jedynaczką, ma siostrę. O, no to musi być wkalkulowana. Mm -hmm. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, wszyscy słuchacze. Ja bym się chciał dowiedzieć, jak ma na imię siostra naszej kochanej pani redaktor. Ja bym się z siostrą zaprzyjaźnił, jej siostrą, bo marzy mi się mieszkanie na wsi. Pozdrawiam z Bielan, z Warszawy, gdzie jest w tej chwili bardzo zimno i bardzo ładna pogoda. Dla wszystkich miłego i spokojnego dnia. Bogdan. Pan wie może, jak ma na imię siostra? Nie wiem, ale to powiem panu, że na Podlasiu jeszcze zimniej. Jeszcze zimniej. Panie Bogdanie, ja zapytam, ale jutro, to proszę nas słuchać jutro po godzinie 6. No i pytanie najważniejsze. Czy jest aby wolna, czy zajęta? Bo to jest kluczowe. No. Pytanie za, też pan rozumie pod pojęciem zaprzyjaźniania się. Tylko i wyłącznie. 8.30. Odkrót Piotr Balasz. Ogromne utrudnienia na odwójce w okolicach węzła Konotopa. Zderzyły się dwie ciężarówki i autoosobowe wybuchł pożar podczas interwencji lawety. Najprawdopodobniej uszkodziła zbiornik paliwa i doszło do samozapłonu tego pojazdu. Nikomu nic się nie stało, ale pas w stronę Warszawy jest zakorkowany. Próbuje dodać sobie kompetencji. Tak senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski komentuje ruch Karola Nawrockiego, który z szóstki nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przyjął ślubowanie tylko od dwojga. Gość radiowej jedynki uważa, że prezydent nagminnie łamie konstytucję. Robi to... Przepraszam, użyję mocnego słowa, ale trudno inaczej, bezczelnie. Rozpoczyna się likwidacja w kopalni Wujek. W proces będzie zaangażowanych 300 pracowników z 800-osobowej załogi. Spodziewam się wiele po tym konkursie architektonicznym, jak zagospodarujemy te tereny. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 7 osób, które publikując fikcyjne ogłoszenia sprzedaży samochodów wyłodziło blisko 2 miliony złotych. Szajkę tworzyli Polak oraz obywatele Ukrainy i Mołdawii. Brazylia we współpracy z Angolą udostępniła cyfrowe zbiory dokumentów z okresu kolonializmu. Materiały ukazują głęboko zinstytucjonalizowany i skorumpowany mechanizm handlu niewolnikami między Afryką a Brazylią. Dotychczas ze zbiorem można było zapoznać się wyłącznie osobiście. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pogoda. No powiem panu, panie redaktorze, że to wygląda bardzo poważnie. Paraliż po zderzeniu trzech aut na a Przypomnijmy, to jest węzeł. Konotopa i to jest jeszcze pas w stronę Warszawy, czyli ten o tej mhm. porze w godzinach szczytu najbardziej oblężony. Czy wiadomo, jak długo może potrwać? Ratownicy informowali, że może to potrwać około półtorej godziny. No, zakładając po prostu, że, że, że nawet i, i więcej, więc trzeba wybierać alternatywne trasy. Więcej, szanowni państwo, w Radiu Kierowców dwie minuty przed godziną pełną, e, czyli w tym przypadku przed dziewiątą, a o dziewiątej ponownie usłyszą państwo pana Piotra i panią i Panią Izę i oczywiście na dwójkę wrócimy. Także dzięki wielkiej i do usłyszenia. Teraz usłyszymy Panią Lenę. Pani Lena, bo są tacy pełnio czuli, pełnioczuli, którzy no nie śpią albo śpią niespokojnie, kiedy jest pełnia księżyca, a łysy dzisiaj pięknie świecił. Różowy księżyc o 4.11 pięknie się prezentował, a Pani Lena spała. Proszę. Dzień dobry, Lena. Chorczno-Zachodniopomorskie. O jak się dzisiaj dobrze, długo spało, o jak fajnie. I przynajmniej nie trzeba było auta skrobać, tak jak wczoraj. Niech już, że się skończy to skrobanie, wystarczy. Zapowiada się piękna pogoda, słonko jest. I ma być 13 stopni. No rzeczywiście nawet i, i 14, dziś od 11 na wyżynie śląskiej w Małopolsce do 12-14 na pozostałym obszarze. na no, w słońcu, a tego słońca ma trochę być, to będzie jeszcze więcej. No rzeczywiście tak, mało umiarkowane zachmurzenie, chociaż na południowym wschodzie chwilami tych chmur będzie więcej i tam jakże potrzebne opady deszczu. Wiatr będzie wiał z kierunków północnych słabo i umiarkowanie. W końcu, ponieważ te podmuchy ostatnie były takie dość nie. Przyjemny człowiek czuł kurz w zębach. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Autopromocja.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 No i tak polecamy się szanowni państwo na Wielkanoc i będziemy jeszcze się polecać. Ula Kaczyńska, którą państwo słyszeli przed chwilą, będzie polecać także co tam w folderze ulubione już niebawem, ale no trzeba wspomnieć, bo to mm, o tym zresztą państwo już mówili, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, no i są specjalne badania na ten temat. Siedmiu na dziesięciu polskich rodziców czyta Dzieciom, chociaż raz w tygodniu częściej robi to jednak jedynie 37% z nich. Pamiętają Państwo taką serię Poczytaj mi Mamo? Czytasz mu? Jej? Mamo? Czy warto czytać dzieciom? Oczywiście, zawsze, o każdej porze. Nie tylko jak mamy wolny czas, ale warto wziąć książkę i to ją przeczytać. Dziecku zwłaszcza. Oczywiście z takimi efektami specjalnymi. To znaczy? To znaczy, jak kogutek pieje, jak tak, do takich małych, mówię, dzieci. Po pierwsze przebywa się razem z tymi dziećmi, ma się z nimi jakiś kontakt dodatkowy, a po drugie może można je wciągnąć do czytania książek. Żeby po prostu uczyć po prostu dzieci czytać, do tej chwili to, jak sądzę, to przeważnie dzieciaki od małego są na etapie tylko telefon. Krystyna Strukowicz, psycholog. Czytanie to oferowanie dla dziecka swojego czasu, też swojej obecności. Dziecko przez to czuje się bardzo ważne, że rodzic nie zajmuje się swoimi sprawami, swoją pracą, swoimi mailami, tylko daje ten czas właśnie dziecku, więc potwierdza mu jego poczucie ważności w życiu rodzica. Czytanie to też stymulacja rozwoju, o tym nie powinniśmy zapominać, bo dziecko słucha, dziecko rozwija swoją umiejętność komunikacyjną, mowę, ale też dziecko zaspak. Swoją ciekawość. Więc dzięki temu rodzic może być tym elementem w życiu dziecka, które uczy go nawyku czytania. I ten nawyk może mu zostać na całe życie, że po każdym trudnym wydarzeniu czy po każdym dniu można uspokoić się wieczorem z książką. Moje córki uwielbiały na przykład opowieść o jelonku Bambi. To już tak cudownie było, o trzech, trzech świnkach, to właśnie tak jak mówię, że to wszystko było z efektami jeszcze specjalnymi. Przy tym i ja się bawiłam i mąż się bawił, bo on też często czytał córkom. Od małego czytałam i od małego mi czytano. Miała pani w dzieciństwie jakąś ulubioną Walki Andersena, Karolcia, dzieci z Bullerbyn. Karolcia to tam coś było, o magii jakimś koraliku, a dzieci z Bullerbyn, no bo tam była fajna taka paczka przyjaciół, dzieci w Szwecji. Ja zawsze jestem zwolennikiem tych podstawowych paśni Grima, gdzie dziecko dowiaduje się na swoim poziomie do zrozumienia, oczywiście w dorosłym życiu, że na przykład czarujący Czerwony kapturek to jednak jakaś naiwność, która niestety może nieść ze sobą niebezpieczeństwo, jak spotkanie wilka. A w dorosłym życiu też wilki po prostu są. W nie Śnieżce dzieci się mogą dowiedzieć, że przemija wszystko, uroda, młodość i że trzeba się godnie z tym godzić, bo inaczej będzie taka klęska, jak królowa tam poniosła. A żeby stać się dorosłą osobą, to trzeba ciężko pracować jak krasnoludki w tej bajce. Więc to jest taka wiedza o życiu, ale podana w formie dostępnej dla dzieci. Więc dlatego mam taką moc terapeutyczną. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Teraz poranny trening szarych komórek PTSK z lekturą z czasów dzieciństwa. Ciekaw jestem, czy państwo będą znać odpowiedź na to pytanie. Zastanawiam się, ponieważ nasz wydawca nie znał tej książki, a człowiek to, który książki połyka. Yy, tak, można powiedzieć, lubi czytać, ale akurat tej książki nie znał. Z dzieciństwa. Ciekaw jestem, czy państwo znają. Autorką jest Joanna Papuzińska. To będzie fragment z portalu Wolne Lektury. Nasza mama czarodziejka. Czyta Marcin Popczyński. Pośrodku naszego miasta jest park. Pośrodku parku zjeżdżalnia, drabinki i boisko do grania w piłkę. Tam zawsze chodzimy się bawić. Aż tu nie wiadomo skąd zjawił się kiedyś w mieście Wielkolud. Od razu zajął cały park dla siebie. Na bramie wywiesił tablicę. Nikomu nie wolno tu wchodzić, choćby nie wiem co. Całymi dniami wylegiwał się na trawnikach, a wszystkie dzieci musiały bawić się na ulicy. Wszyscy, nawet dorośli panowie bali się tego Wielkoluda. Ale nasza mama nie. Podeszła do niego bliziutko i zawołała. Nie pozwalam dokuczać małemu dziecku. Po czym odczarowała Wielkoluda. I to jest pytanie do Państwa. W jaki sposób nasza mama czarodziejka odczarowała Wielkoluda? 22 139 22 02. W jaki sposób nasza mama czarodziejka odczarowała Wielkoluda? A już za chwilę Ula Kaczyńska. Czy swoim bardzo lubię a Przecież nic nie mówię, nie Za Tobą pójdę wszędzie m, Choć nie wiem, co z tego będzie e, a jeśli teraz nie spróbuję Nie dowiem się co czujesz że Ciebie wyjdę z siebie, stanę obok Moje serce mówi, że ty tylko z Tobą pomógł. Do Ciebie wyjdę z siebie, stanę obok Tylko powiedz, powiedz słowo Do Ciebie wyjdę z siebie, stanę obok Moje serce mówi, że ty tylko z Tobą do, ciebie, do siebie, stanę obok tylko powiedz powiedz słowo Spełnię każde te życzenie mm, Nawet kolor głosu zmienię ej. Choć nie ukrywam, że ten bardzo lubię a Przecież nic nie mówię, nie Marzę wszystko z tej pamięci mm, Oboje nie jesteśmy święci mm, mm. Jeśli wreszcie się zdecydujesz Nie pożałuję Ciebie do siebie stanę obok Moje serce mówi, że ty tylko z tobą Ciebie wyjdę do siebie stanę obok tylko powiedz, powiedz słowo Na Ciebie widzę stanę obok Moje serce mówi, że ty tylko z Tobą Na Ciebie siebie, stanę obok Tylko powiedz, powiedz słowo Powiedz, powiedz tylko, tylko jedno, jedno słowo. słowo Powiedz tylko jedno słowo Powiedz tylko jedno słowo Powiedz tylko Tylko, stop do siebie, obok. tylko powiedz, powiedz owo, powiedz, ty siebie, powiedz Tylko powiedz powiedz owo, powiedz owo, powiedz owo, powiedz owo, powiedz owo, tylko owo, powiedz owo, powiedz siebie, powiedz obok tylko powiedz powiedz powiedz owo, powiedz owo, powiedz owo, powiedz owo, powiedz owo, powiedz owo, powiedz owo, powiedz owo, powiedz owo, powiedz powiedz powiedz owo, powiedz owo, w serce mówi, że ty tylko stoły, bo nadzieję, kiedy wyjdę siebie, stanę obok. Tylko powiedz, powiedz słowo. To jest nowość? To jest starość. starość. Powiem ci że Panie redaktorze, ale, ale tak, bardzo tak, starość. Taka starość jak uaha rowery dwa! W tych okolicach. W naprawdę? Tak. No bo Uaha Rover 2 to była pierwsza piosenka, w której swój talent y, objawiła światło reniusis. Tak, gościnnie tam, były... tam wystąpiła u pana Jaro. Mm -hmm. Naprawdę twierdzi, że to ile ma lat? 90 chyba 8 rogo. Ale to zobacz, że to, to brzmi tak, jakby zostały nagrane teraz. Naprawdę. Bo to jest komplement. W latach 90. No. powstawały piosenki, które Oj, świetnie brzmią to do To były świetne lata, prawda? Dlatego warto no. do nich wracać. Ula Kaczyńska. Dzień dobry. Dzień, dzień, czy dzień, mogę, dzień dobry. Proszę bardzo. Czy bardzo mogę proszę. słowo do proszę. naszych słuchaczy tak. i słuchaczek? Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj razem z Państwem w programie porannym, bo chciałam Państwa zaprosić na wyjątkowe wydarzenie. Mamy 100 lat. Wszyscy będziemy tutaj świętować w kwietniu. A czy Jedynka ma 100 mhm. lat. My z razem to razem? też. też. No. Słuchaj. Mm. Mhm. Tak. Tak. tak. My też mamy już ponad 100 <laughs> lat. W każdym razie do rzeczy. Przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo wydarzeń urodzinowych. Jednym z tych wydarzeń jest audycja słowno-muzyczna, która będzie rejestrowana już w środę w studiu imienia Władysława Szpilmana w Warszawie, w siedzibie Polskiego Radia. Audycja słowno-muzyczna poświęcona kobietom, które w latach dziewięćdziesiątych miały swoje największe przeboje na listach przebojów. Kobiety, które, kobietom, które zdefiniowały brzmienie tych lat i kobietom, które jak słyszą państwo ich nazwiska, to od razu po pierwszej nutce pojawiają się przeboje w głowie. Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, też, ale my postanowiliśmy, my postanowiliśmy trochę iść pod prąd o. i zaprosiliśmy artystki, które jeszcze nigdy w takim zestawie się nie pojawiły nigdzie, na żadnej scenie. Ojej, U nas będą opowiadać o tym, ile ważyły złote płyty, jak długo trzeba było czekać na nakręcenie pierwszego teledysku, co to znaczy zadebiutować po, po, po, powtórnie, bo w przypadku części z tych pań też tak będzie. Codziennie w folderze ulubione odkrywamy jedną kartę, czyli Prezentujemy jedną artystkę. Pięć gwiazd będzie i do tego będzie wyjątkowy muzyk, który swoją obecnością i swoimi aranżacjami największych przebojów tychże artystek zepnie muzyczną klamrą nasze spotkanie. Chca, chciałam Państwu... A coś zdradzisz? Coś tak, niż... już mamy trzy artystki. Ja. Już w poniedziałek ogłosiliśmy, że do tego grona dołączyła Renata Przemek. Babę mhm. stworzył bóg. Oczywiście. Potem poinformowaliśmy, że... Raz mu że... taki cud. Mm -hmm. Nie raz, w tym przypadku <laughs> aż pięć razy będzie. Kasia Stankiewicz i Reniusis. Czyli widziałam też... Orła porłacie? Tak, i mm -hmm. Reni mm -hmm. która również debiutowała jako ta zakręcona. Przed nami jeszcze dwa wyjątkowe nazwiska. Pierwsze już dziś, drugie w piątek, no ale przede wszystkim zaproszenie. Audycja będzie rejestrowana i w związku z tym chcieliśmy Państwa zaprosić w środę o godzinie 17.45 do studia koncertowego Władysława Szpilma w Warszawie, żeby wziąć udział w tym wyjątkowym, urodzinowym przedsięwzięciu, które później trafi na, czy, oczywiście na naszą antenę i to będzie 17 kwietnia, czyli w nasz urodzinowy weekend. Jeśli A będzie, będą jakieś zaproszenia? No właśnie, już mówię, jak je zdobyć. No proszę. Zaproszenia są. Proszę podać swoje imię i nazwisko i numer telefonu, wysyłając to wszystko na adres folder PolskieRadio.pl folder małpapolskieradio.pl Daniel Wydrych, 508 na początku. <głos> to pisz. <głos> Zapraszam bardzo na, oczywiście ma to związek wszystko z audycją Folder Ulubione. Pokrótce co będzie. Jasne. Od wczoraj w, na platformie Netflix nowy, familijny film, którego akcja dzieje się w małej społeczności na Podlasiu przepiękne zdjęcia, latają bociany. Jest fantastyczna w roli głównej Anna Seniuk. To jest po prostu coś niesamowitego. Ten film nazywa się Podlasie i dzisiaj Ania Szymańczyk, aktorka, która gra jedną z ról w tym filmie, przyjdzie i opowie o tym, jak się kręciło na Podlasiu. Dlaczego kocha Skanseny, bo to też jest jedna z jej pasji i przyjrzymy się także kolejnym krokom artystycznym artystki, o której mówi się, aktorki, o której się mówi, że to jest jedno z tych najważniejszych teraz nazwisk. Chet to zobaczę, bo muszę odreagować, bo jestem na bieżąco teraz serialem The Pit, czyli mhm. najbardziej realistyczny serial medyczny wszechczasów. Nawet nie próbuję. Nawet nie próbuję. Nie widziałaś? Nie. Ja nie lubię takich seriali, ponieważ mhm. od razu potem biegnę do lekarza, mhm. a wcześniej jeszcze diagnozuję sobie 270 innych schorzeń. Jutro, och, jutro. Jutro to jest ten dzień, kiedy weźmiemy w ręce Tysiącstronnicową autobiografię Barbra Streisand. Napis, pisała ją przez 10 lat. Zdradza bardzo dużo kulisów dotyczących Hollywood, branży filmowej i branży muzycznej. A o tej książce porozmawiamy z człowiekiem, który o teatrze muzycznym wie chyba wszystko, czyli z Danielem Wyszogrodzkim. I jeszcze finał w lany poniedziałek. Będziemy rozmawiać o jedzeniu, ale nie tym świątecznym. Barbara Streisand. Jak się, jak się nazywa ten zespół, który tak się... Ten, ten utwór, który się zaczyna od tych słów. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Mm -hmm. Tak się po prostu... A ten zespół jak się nazywa? A-Track i... No i tutaj... Ten wiek. Ta setka jedynkowa. Oj, przestań, <laughs> przestań. Ale też, bo to bardzo często jest tak, że coś cię łazi po głowie, łazi, łazi i, i w pewnym momencie założa się, że za 5 minut sobie przypomnimy oboje. No a ten, ten zespół to jest Duran Duran i Ula Kaczyńska. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Do Dobrego dnia. Barbara Streisand. Radio Program Pierwszy i Sygnały Dnia. Ten dzień to Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci. Nasz poranny trening szarech komórek z lekturą z czasów dzieciństwa. Państwo, jak zawsze, są niezawodni. Pytaliśmy o, o lekturę z czasów dzieciństwa i o to, w jaki sposób nasza mama czarodziejka, czyli ta od Joanny Popuzińskiej, odczarowała wielkoluda. Nasza mama czarodziejka ukuła go igłą i zeszło z niego powietrze, Mama czarodziejka przekuła igłą niegrzecznego chłopca i cała złość wyleciała. Stał się małym, grzecznym chłopcem. E, dzień dobry. Nasza mama po prostu kuła wielkoluda igłą podczas szycia i w ten sposób go odczarowała. Tak jak mówię, państwo są wyjątkowi. Przypomnijmy sobie, jak to było w oryginale. Wszyscy, nawet dorośli panowie bali się tego wielkoluda. Ale nasza mama nie. Podeszła do niego bliżutko i zawołała. — Nie pozwalam dokuczać małemu dziecku. A ponieważ zobaczyła, że wielkolud ma kurtkę rozerwaną na plecach, powiedziała jeszcze. — Taki duży, a wygląda jak obdartus. — Jak panu nie wstyd. Proszę zaczekać, wezmę igłę z nitką i zaszyję dziurę. Szyła, szyła, aż nagle drabina zachybotała się i nasza mama niechcący ukuła wielkoluda igłą. — O, przepraszam — powiedziała, bo wielkolud syknął. — Ale wielkolud syczał dalej — Mama zobaczyła, że przez dziurkę zrobioną igłą powietrze ucieka z niego jak z przedziurawionej opony. Kurczył się i kurczył, a po pięciu minutach stał się zwyczajnym chłopakiem. Tak było. To fragment portalu. Że powietrze jak z przedziurawionej opony. opony. Tak, Zestaw naprawczy jest potrzebny. Fragment portalu. Wolne lektury. Roman Szejarek, dzień dobry. Dzień dobry. A gdzie pan był, jak pana nie było? Byłem w pracy. Tak pan, tak, to pan długo wracał z Nie, piętro z wyżej planycji. byłem. Aha, aha. Aha. Tam są studia nagraniowe. Coś, coś nagrywaliśmy ważnego. Świetnie. No to dobrze. Możemy już zdradzić, czy na razie trzymamy w niepewności? Nie, no trzymamy w niepewności. Dobrze. Niepewność jest ważniejsza, mm -hmm. zwłaszcza dzisiaj porozmawiamy sobie o, o krajach, w których się poważnie Wielkanoc obchodzi, bo u nas się dziwnie zaczyna robić jakoś ostatnio. Mm -hmm. Będzie też o tym, to jest zaskoczony, jestem zaskoczony tym wynikiem. Prawie połowa właścicieli zwierząt zabiera ze sobą zwierzęta na Wielkanoc do rodziny. Poważnie. No dobrze. Tam 40 kilka procent. No to sprawdzimy w takim razie. Ja bym jednak uważał, że żona, dzieci są mimo wszystko ważniejsi. Przy całym szacunku dla psa i kota. Do usłyszenia Polskie Radio. Jedynka. Znikam powoli już. Od dziennika. So Rzymskie Radio. Jedynka. Reklama.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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Kilkunastokilometrowy korek na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki, Pruszków a Konotopa w kierunku Warszawy. Kilka godzin temu na kilometrze 454 zderzyły się dwa samochody ciężarowe i auto osobowe. Dodatkowo doszło tam do pożaru ciężarówki. Jest dnia w kierunku Warszawy jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Ten fragment najlepiej omijać już na węźle Wiskitki. I wtedy należy kierować się na drogę krajową nr 50 na Mszczonów, a następnie na ekspresową ósemkę na Janki i Warszawę. Dwa samochody osobowe zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdynia Port. Na kilometrze czwartym zablokowane są dwa pasy w kierunku łodzi i obserwujemy tam spore spowolnienia, wręcz takie niewielkie korki. Wczoraj wieczorem na drodze krajowej 78 pomiędzy Siewierzem a Zawierciem doszło do tragicznego wypadku trzech aut ciężarowych. Jedna osoba zginęła w tym wypadku i jestnia w kierunku Jędrzejowa, zawiercia nadal jest zablokowana całkowicie, kierowany jest na objazd tarasami wojewódzkimi przez Porębę, a także właśnie przez Zawiercie. Poranne godziny szczytu jeszcze utrzymują się w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na a na obwodnicy Krakowa i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic, a podobnie jest na Zakopiance, na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie oraz na obwodnicy Wieliczki, a zatem na krajowej 90 Jak zawsze czekamy na Wieści z tras od państwa 22 513 11 11 to nasz numer.